Witamy w Antropofonie. Studenci Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM zapraszają do Antropofonu, pierwszego polskiego podcastu etnologicznego. Antropologia kulturowa. Antropofon. Etnografia UAM. www.antropofon.blogspot.com Podcast studencki. Dobra zabawa. Zapraszamy. Audycja zawiera wywiady, reportaże, Seminaria, kursy, konferencje, wydarzenia oraz wiele innych. Zapraszamy www.antropofon.blogspot.com. Jestem z zawodu politologiem. Robiłam specjalność dziennikarską. Zajmowałam się uchodźcami tybetańskimi. Pisałam pracę magisterską z takiej. Bardziej politycznej organizacji desportu tybetańskiego, co w sumie stało się też przez przypadek. To znaczy, w roku 2001, podejrzewam, ponad dekadę temu, pojechałam do Nepalu. Przez, właściwie to było na zasadzie, powiedziałam, towarzystwo turystyczne. To znaczy, pojechałam jako turystka ze względu na to, iż osoba, z którą jechałam, interesowała się buddyzmem, była przedstawicielem zachodniego buddyzmu ja zawsze chciała tam jechać i pojawiła się okazja, więc ja też pojechałam i wtedy trafiliśmy do mm, takiej dzielnicy tybetańskiej w Kathmandu oraz do największego obozu uchodźców tybetańskich w Nepalu, Parker pod Pokharą. Spędziliśmy tam jakiś miesiąc i mnie tam ten buddyzm jakoś w ogóle nie interesował zainteresowali mnie moi rówieśnicy wtedy miałam 20 parę lat i spotkałam tam Tybetańczyków, którzy nie mieli nic wspólnego z tymi zachodnimi, redukującymi kulturę tybetańską do buddyzmu, wyobrażeniami. Oni wyglądali mniej więcej tak jak ja, czyli nosili dżinsy, bojówki, słuchali rocka albo hip-hopu. Koło tej gąpy to przechodzili, jak szli na spotkanie z kolegami i e, zaintrygowało mnie to, dlaczego ten ich obraz i ich życie jest tak bardzo rozbieżne z tym obrazem Tybetańczyków, który funkcjonuje na zachodzie. I stwierdziłam, że jest to fajne pole eksploracji. Później zaczęłam przyglądać Literaturę. Początkowo nawet nie myślałam, żeby o tym pisać, ponieważ w Polsce było bardzo mało literatury na ten temat, a dostęp do literatury zachodniej jeszcze wtedy był ograniczony. Nie było tych wszystkich baz, czasopis elektronicznych, które są teraz dostępne. I rok później pojechałam w 2002 roku już z moim przyjacielem, Tybetańczykiem, który skończył medycynę w Polsce. i postanowił odbyć taką troszeczkę podróż sentymentalną, chyba po 8 latach spędzonych w Polsce, żeby odwiedzić nie tyle dom rodzinny, co sierociniec rodzinny, a właściwie taką, on pochodził z Tybetu, uciekł z Tybetu, gdy był dzieckiem i wychowywał się w takiej szkole nazywanej tybetańską wioską dziecięcą. Poza tym to też była kwestia taka, że on uzyskał stypendium i był zobligowany do powrotu i do odpracowania na rzecz społeczności tybetańskiej jakiegoś tam czasu ja pojechałam z nim i wtedy pojechaliśmy już do Indii, do Ramsali, czyli do centrali jeżeli chodzi o diasporę tybetańską. i to było też bardzo ciekawe obserwowanie jego reakcji na te konfrontacje z tamteczną rzeczywistością ponieważ on miał olbrzymie on był generalnie do zniesienia wtedy on miał olbrzymie dylematy dotyczące tego co zrobić tak? czy wracać i on już wtedy miał rodzinę i, i pracować na byt tej rodziny za godne pieniądze tutaj, czyli na zachodzie bo dla niego to był zachód czy też zostać tam i pracować w sumie wolontaryjnie na rzecz własnej społeczności itd. tak więc to, to był jakby taki kolejny pretekst do przemyśleń na temat tych młodych Ludzi w, w, w pewien sposób wychowanych już w sposób nowoczesny, ale cały czas wpisywanych przez własne elity w ten taki tradycyjny kanon i obligowanych do kultywowania swojej tradycji, pracowania na rzecz swojej społeczności, itd. W tej darem sali były księgarni. Ja sam wróciłam z 15 kg książek, właściwie nawet nie wróciłam, bo nie byłam w stanie tego nigdzie zapakować, więc ja je sobie wysłałam do Polski, zaczęłam czytać, chyba na cztery miesiące przed obroną pracy magisterskiej oświadczyłam swojemu promotorowi, że zmieniamy temat, i ja już nawet nie pamiętam, o czym miałam pisać, ale zrobiłam jakąś totalną rewolucję, Oddaję mu to, że przyjął to zgodnością i dużą dozą zaufania dla mojej osoby. Zgodził się, ja tę pracę napisałam. Ona bardzo spodobała się recenzentowi. Ja tam wymęczyłam jakieś 120 stron w tej pracy magisterskiej i zaproponował mi studia doktorackie, o których ja wcześniej w ogóle nie myślałam. Ja już wtedy trochę pracowałam w, innym, w innej branży. i ale on tak jakoś nalegał. To dobra, czemu mam być przykro? Z tym, że od razu uświadomiono mi, że z tym tematem nie otrzymam stypendium. To było na politologii i to był jeszcze okres, kiedy my wchodziliśmy do Unii Europejskiej, więc tam właściwie trzeba było ściany wymalować na niebiesko z różnymi gwiazdeczkami. I, i, I ci moi Dbytańczycy to byli trochę traktowani jak takie ufolutki. nie? Nie brał folotki, mogłam pisać pracę. E, więc ja przez jakieś e, e, dwa lata próbowałam to robić bez stypendium, e, trochę pracując w, w, w branży turystycznej. E, I być może ja bym to nawet pociągnęła bez tego stypendium, bo jakby te kwestie finansowe sobie dość dobrze rozwiązałam, ale w pewnym momencie e, moja wizja tej pracy i wizja hmm, pana promotora trochę się rozeszły. Znaczy, no, trudno się jak gdyby, dziwić, on ma taką wizję y, klasycznie politologiczną, czyli oczekiwał do mnie, że ja napiszę pracę doktorską na temat y, percepcji kwestii tybetańskiej, czyli tam głosi autonomia i tak dalej, y, na forum międzynarodowym, czyli jak się tam stosunkuje do tego Unia Europejska w różnych rezolucjach, y, jak władze indyjskie, jak władze chińskie są na ten temat powiedzenia Polska i tak dalej, a mnie to jakoś specjalnie nie, nie interesowało, nie ta skala, skala makra, w związku z, z powyższym jeszcze były pewne tarcie dotyczące tego, że nie do końca gdyby moje częste wyjazdy w teren spotykały się ze zrozumieniem tam no i w pewnym momencie e, doszło do rozwodu e, i ja chyba byłam wtedy gotowa odpuścić to wszystko. I później doktor Ania jeszcze wtedy Urbańska, obecnie Szymoszyn, z panu, z którą ja byłam na jakichś badaniach chyba w 2004 roku w takim obozie bonowskim w północnych Indiach do kazała mi składać papiery na etnologię. Ja się bardzo bałam odmówić. W związku z powyższym usiadłam, i chyba w tydzień napisałam ten projekt bo to już był jakiś taki ostatni gwizdek, złożyłam, przyszłam na komisję, znaczy wcześniej w ogóle przyszłam zapytać ówczesnego dyrektora profesora pozerna czy taka opcja jest możliwa, tego rodzaju transfer. On mi powiedział, że jak najbardziej, ale że też nie mam co liczyć na, na, na stypendium, no bo wiadomo, tutaj przechodzę z ulicy. Ja poszłam na tę komisję, powiedziałam, co chcę robić i dostałam stypendium. Przyznam, że to było dla mnie takie bardzo ujmujące. Faktycznie ja byłam e, z niką. Znaczy, ja mniej więcej wiedziałam, co tutaj się dzieje, ponieważ, gdy przeprowadziłam się po maturze z mojego miasteczka e, do Poznania, to e, poznałam dr Natalię Paszkiewicz, która e, właśnie wygrała konkurs na adjunkta u nas w Instytucie. E, I e, często w drodze do knajpy, do miasta, wpadałyśmy na wykłady. Na etnologii, między innymi na wprowadzenie do etnologii, którą prowadził, prowadzi dr i na zajęcia do Piotra Krakowskiego, który wykładał e, Dzieje Kultury Tybetu, obecnie pracuje w nie Niemniej byłam po prostu osobą zupełnie e, z zewnątrz, i to był taki wyraz naprawdę olbrzymiego e, zaufania dla mnie. Wydaje mi się, że to, czym ja tam zyskałam sobie, e, e, to znanie, czy też zaufanie, to było to, że, że ja już trochę byłam w tym terenie, nie? czyli to dawało, wydaje mi się, że to dawało komisji gwarancję, że, że ja stąd nie ucieknę, nie? Że, że ja nie pojadę i się nie wystraszę, i, i się nie zmęczę, i nie wrócę. Poza tym też chyba było widać, że ja już mniej więcej wiem, co tam się rozgrywa w tym terenie, że ten projekt był dość spójny. Moja grupa badana to, jak już wspominałam, to byli moi rówieśnicy, czyli to byli rówieśnicy raz i dwa osoby, które przyszły na świat już w Indiach. Ja ich nazywałam, w mojej książce urodzonymi uchodźcami. I to są osoby, które przeszły przez, zaprojektowane specjalnie przez władze uchodźcze, System edukacji oparty na takim modelu, właściwie brytyjskim, który był stworzony dla kolonii, gdzie językiem nauczania jest język angielski. To znaczy, że wszystkie przedmioty powyżej szóstej klasy szkoły podstawowej są wykładane w języku angielskim, z wyjątkiem oczywiście tego bloku tybetańskiego, mm -hmm. a moi rówieśnicy, z którymi ja pracowałam, funkcjonowali jeszcze w systemie, gdy ten język angielski był od pierwszej klasy. Teraz jest pewien zwrot, gdzie jest warzyw jest tam postulat tybetanizacji, edukacji i tak dalej, i to się z kolei w drugą stronę przysuwa. Niemniej oni byli wykształceni w języku angielskim i, i, i dość swobodnie tym angielskim wersji tybetańskiej się posługiwali, więc oni zawsze byli bardzo wzruszeni tym, że ja coś tam po tym tybetańsku, dukam, po czym przechodzili na, na angielski, ze starszymi tybetańczykami udawało mi się coś tam komunikować, nie? ale generalnie badania były prowadzone po angielsku. Straszną rzecz sobie wymyśliłam, to znaczy wymyśliłam sobie, że ja, że ja tymi badaniami obejmę obozy na całym kontynencie indyjskim i mnie interesowały procesy też które w tym pokoleniu przebiegają i wydawało mi się wówczas, że one będą miały zupełnie inny kształt, w zależności od tego, jakie jest otoczenie społeczno-kulturowe. To znaczy, wydawało mi się, że zupełnie inaczej te kwestie autentyfikacji będą wyglądały na południu, gdzie obozy sąsiadują z takim dość ortodoksyjnym hinduskim otoczeniem, a zupełnie inaczej na przykład w Ladaku, gdzie wszystko poczynając od ukształtowania geograficznego, klimatu poprzez język, kulturę buddyjską i tak dalej jest bardzo mi się okazało, że nie. Znaczy, takie są wnioski z moich badań, ale cieszę się, że to zrobiłam, bo dzięki temu mogę powiedzieć, że moim zdaniem nie. Że gdyby w tym kontekście to otoczenie nie ma wpływu, ponieważ przebiega to w innych przestrzeniach, zwłaszcza tych szkół tybetańskich. Kwestia zamieszkania była różnorodna, to znaczy y, tam, gdzie było to możliwe, mieszkałam po prostu w domach tak? Czyli y, y, dostawałam na przykład w, w, w, w... w części z tych miejsc ja prowadziłam badania wahadłowe. To znaczy, że przyjeżdżałam tam co jakiś czas, y, żeby zobaczyć, jak się sprawy mają. Nie? Czy na przykład deklaracje co do niechęci wyjazdu z Indii na przykład na zachód, y, Później przekładają się na praktykę, nie? W przeciwnym razie mogłabym napisać, o tutaj jest wyraźny, wyraźny tam opór wobec wyjazdów, bo tutaj ta pytańskość musi być planowana, a ja wracam po roku i teraz autora deklaracji nie ma, nie? Bo pojawiła się możliwość, pojawiła się na przykład możliwość uzyskania stypendium, bo dzieci, bo lepsza przyszłość, i tak I do takich obozów należało m.in. do lęczy. to jest obóz Pompo. Pradeszu i ja na przykład miałam po prostu swój pokój u jednej rodziny, który właściwie chyba tam wciąż jest. Mam nawet gazetkę ze swoimi tam różnymi zdjęciami poprzednanymi i tak dalej. w tym samym obozie jest ten ośrodek dla dzieci Bompo. W dużych miastach mieszkałam u młodych Tybetańczyków, to było bardzo łatwo do zaranżowania, bo to są takie mieszkania u nas studenckie. Nie wiem, sam dostawałam po prostu jakiś kąt jakiś materac. Czasami, gdy uważano mnie za gościa specjalnego, to było wtedy, gdy znałam na przykład settlement oficerów, czyli te, te osoby zarządzające obozami najczęściej z ramienia Daramsali, to lokowano mnie w jakimś specjalnym miejscu. Już nie pamiętam, chyba w Mungo, w, w, w Karnatace, to spałam w jakimś Pokoju, w którym zatrzymuje się ta lama, gdy tam przyjeżdża i tak dalej. Czasami, gdy nie było możliwości noslegowych albo urodzin, u albo gdy jeszcze nikogo nie znałam, nie miałam punktu zaczepienia, to zatrzymywałam się w takich małych guesthousach. To są takie pokoje gościnne, które najczęściej są prowadzone przez klasztory. W antropologii zaangażowanej, ja powinnam się zaangażować na rzecz walki o sprawę tybetańską. A to jest jakby dużo bardziej skomplikowane, bo gdybym to robiła, czego zresztą ode mnie oczekiwano, to powinnam dołączyć do grona badaczy, którzy realizują projekt ocalania kultury dybetańskiej. To Są takie sytuacje o których ja już wielokrotnie mówiłam, nie? że um, zwłaszcza gdy stykałam się albo ze starszymi Tybetańczykami, albo z Tybetańczykami należącymi do elit, czyli zarządzającymi tymi społecznościami, nie? to najpierw wyrażano w ogóle olbrzymią wdzięczność dla mojej tutaj ciężkiej pracy na rzecz społeczności tybetańskiej. Podkreślano, że kultura tybetańska jest w ogóle bezcenna, starożytna, warta ocalenia i tak dalej. I moja praca tutaj tam się przysłuży. Po czym ja mówiłam, że mnie interesują młodzi ludzie, to wzbudzało to coś pomiędzy zdziwieniem a zaniepokojeniem. Wówczas odsyłano mnie do ich rodziców, bądź dziadków, którzy wiedzą lepiej. Tak? Czy posługiwano się taką, tak jak zawsze myślimy o kulturze, nie? Gdzie, gdzie właściwie redukujemy ją do pewnej, do pewnej tradycji? Nie? Zdaniem tych starszych y, y, urzędników, y, y, członków elit, ci młodzi Tybetańczycy właściwie byli zaprzeczeniem tej tradycyjnej kultury. Nie? I ja tu trochę gdyby, by, chyba, gdybyłam, y, działałam wbrew polityce kulturowej, polityce tożsamości, która jest realizowana przez tę społeczność na poziomie elit, co z kolei jest rozgrywane jako narzędzie walki politycznej, mające na celu pozyskiwanie międzynarodowego poparcia dla kwestii tybetańskich. Ja kiedyś napisałam taki tekst, gdzie próbowałam zidentyfikować takie trzy główne role, jakie były mi przypisywane w terenie, żadna z nich nie była rolą badaczki, ani tym bardziej antropolożki, Jedna to była ta, o której przed chwilą mówiłam, czyli takiej działaczki, supporterki na rzecz wolnego Tybetu. Druga to kwestie powiązań pomiędzy gender a terenem, czyli rola potencjalnej kandydatki na żonę. I, i tu, tu już, w, o ile w tym pierwszym przypadku były rozkrywane interesy zbiorowe, o tyle w tym drugim i trzecim to już były kwestie indywidualne, nie? czyli możliwości jakby wydostania się z tej sytuacji. No i trzecia rola to była rola sponsorki. sądzę, znaczy, że ja bym jej tutaj chyba nie, nie przeceniała, bo to jest dość e, charakterystyczna, e, znaczy to jest dość specyficzna diaspora, e, która ekonomicznie ma się całkiem nieźle w porównaniu do innych społeczności uchodźczych, a także w porównaniu do e, ludności lokalnej z którymi obozy graniczą. Poza tym jest bardzo taki silny nacisk kładziony na e, dumę jako kategorię tożsamości zbiorowej. Tak? Czyli e, ja chyba przez te wszystkie lata raz, albo w porywie dwa razy, zetknęłam się ze zjawiskiem żebrania, w to jest i tybetańskiej. I, I to było w Delhi, gdzie ta kontrola społeczna jest mniejsza działania są od razu piętnowane dalej. co wynika z tego, że zbytęczycy układał olbrzymi nacisk na to, aby tworzyć własne autorprezentacje jako e, szlachetnie motywowanych w sposób polityczny uciekinierów, a nie jakichś tam zwykłych emigrantów zarobkowych, kierujących się e, niskimi pobudkami egoistycznymi. Więc e, jeżeli pojawiały się takie oczekiwania, Czyli nie były to bezpośrednie na przykład prośb, bezpośrednie prośby o pieniądze, ale prośby na przykład o to, żeby zasponsorować dziecko, czyli stać się tam tą adopcja serca. Najczęstsze chyba były prośby o zaproszenia i wizy. Znaczy zaproszenie na podstawie których oni mogli uzyskać wizy do Polski. Przy czym tu musiałam się konfrontować z jakimś ogromem wyobrażeń na temat Polski. Właściwie nie było wyobrażeń na temat Polski, było oczywiście wyobrażenie na temat Europy. I że Polska to Europa, co w początkowym okresie, mówię tutaj o kwestiach politycznych, nie do końca tak było, nie? bo ja zaczęłam jeździć zanim weszliśmy do Unii Europejskiej. Później jeszcze był okres pomiędzy Unią Europejską a Schengen, tak? Później jeszcze przez długi czas wydawano wizy uprawniające do wypadku tylko w jednym kraju, a osobom tam wydawało się, że wystarczy zdobyć wizę do Polski i cała Europa należy do mnie, nie? więc tłumaczyłam jak gdyby, że to, to oznaczał więzienie w, w, w naszym kraju, mówię, to nie szkodzi, nie? A no to później tłumaczyłam, jak trudno jest w Polsce bez języka polskiego zacząć funkcjonować, co jak wiedziałam doskonale z, z, z doświadczeń Tybetańczyków, którzy mieszkają w, w Polsce. Później tłumaczyłam kwestię bezrobocia. To, że młodzi Polacy wyjeżdżają do Dublin'a, do Londynu, żeby tam pracować na zmywakach, to jest taka sytuacja. Ludzie mają różne strategie. Nie ja znam osoby, które pomagają wszystkim, kierując się taką głębokimi odruchami serca, ale wydaje mi się, że w tym wszystkim brakuje trochę, gdyby. Spokojne, oceny rzeczywistości. Nie? Zresztą w buddyzmie tybetańskim jest, że, że działanie, we wszystkich działaniach powinna być połączona empatia z mądrością. Nie? Nadmiar jednej albo drugiej prowadzi czasami do katastrofalnych skutków. Nie? I y, ja ponoszę odpowiedzialność za taką osobę zarówno prawnie, tak, do tego się zobowiązuje w zaproszeniu, jak i moralnie. Więc y, to nie jest tak, że ja po prostu wystawiam to zaproszenie i koniec. Muszę liczyć z tym, że ja będę musiała jakąś się tą osobą tutaj zająć, na ile to w ogóle będzie możliwe i tak dalej, i tak dalej. Więc raczej starałam się wyjaśnić, jak wygląda sytuacja, aczkolwiek nie we wszystkich przypadkach się to udało. Problem polega na tym, że w projekcie promowania kultury tybetańskiej są zarówno ze strony słuchaczy, co jeszcze nie jest problemem, ale przede wszystkim ze strony tybetańczyków pewne bardzo konkretne oczekiwania. Czyli, że ja będę przedstawiała Tybetańczyków jako z natury pokojowych buddystów, żyjących w zgodzie z naturą, w których e, tradycje wpisana jest, demokracja, ekologia i że kobiety są tam, mają bardzo wysoką pozycję i tak dalej. I to jest w pewien sposób, to jest element strategii, którą oni stosują, tak? Ludzie w ten sposób myślą, ponieważ esencjalizują sposób esencjalistyczny myślą o sobie i, i, i to jest w pewien jakiś taki naturalny e, proces. Niemniej wydaje mi się, że imprezy typu spotkanie mające na celu pozyskanie poparcia do kwestii tybetańskiej albo spotkanie mające na celu promowanie e, indywidualnego sponsoringu chyba nie są najlepszymi miejscami do dekonstruowania strategii stosowanej przez Tybetańczyków w celu pozyskania poparcia. Obawiam się, że byłoby to właśnie odczytane jako pewna demistyfikacja, nie? Znaczy, dla mnie to jest wspaniałe. To takie um umiejętne rozegranie swojej sytuacji i stworzenie tej strategii, ale, ale myślę, że tutaj pojawiłyby się jakieś zarzuty o manipulowanie, tak? Że to nie jest prawdziwe, że to nie jest autentyczne, i tak dalej. I to właśnie problem polega na tym, jak przełożyć te nasze antropologiczne spojrzenie i kategorie na język, który będzie zrozumiały dla ludzi, nie? Tak, żeby oni byli w stanie gdyby uznać, że Tybetańczycy mają prawo do obecności na ziemi, którą zajmowali i zarządzania tą przestrzenią, niezależnie od tego, czy są z natury pokojowi i czy mają ten buddyzm i tak dalej, nie? Bo skoro wypracowaliśmy pewne standardy i uważamy, że one są uniwersalne typu prawo do samostanowienia, tak? To nie musimy tego uzależniać od takich rzeczy. Świetnie, że oni są w stanie to rozegrać. Nie? Tylko pytanie: jest. Pytanie: spojrzymy właśnie, jak o tym mówić.